Shura no mić Dzień dobry, dzień dobry, fire right here, right now. dobry, dzień dobry, dzień dobry, Nie wiem, jak potężny będzie mój atak, ale to bez znaczenia. Bądź pewna, dam z siebie wszystko. Z podręcznika technik Naruto! Cieniste klon Jutsu! Zaczynamy! Przygotuj się na sekretne taijutsu! Naruto Uzumaki! Atak klonów! Dobra, do ataku! Aaaa! Cieniste klon jutsu! Jeszcze raz! Cieniste klon jutsu! Zapowiesz na sekretne taijutsu wioski liścia? Nauczył mnie tego Kakashi Sensei! Lewatywa? Super! <głos> ha <grym wrogi wdrażanego> Hej, żyjesz? Ten dzieciak ma niezłe pomysły. Aha! Załatwił go czy nie? O, gora! Tyle wysiłku? I tylko raz go trafiłeś! E, daruj sobie! Zaatakował mnie przy ogonie, gdzie mam najsłabszy punkt. Nie zranił mnie, ale piasek nie zamortyzował uderzenia. Czyżbym go zlekceważył? Naruto, posłuchaj mnie. Musisz uratować Sakurę. Bez względu na wszystko. Gdy ją uwolnisz, chcę, żebyście jak najszybciej stąd uciekli. Wszystko w twoich rękach. Ale... a ja spróbuję go jakoś powstrzymać. Jeśli mi się nie uda, to znaczy, że takie było moje przeznaczenie. Już raz wszystko straciłem. Nie chcę, żeby się to kiedykolwiek powtórzyło. Nie chcę stracić moich przyjaciół. To jedyne, co mam. Przyjaciół? Sasuke... Będę stał na straży życia moich przyjaciół. Takie są zasady. Teraz rozumiem. Oczywiście. Gahara jest do mnie podobny. Przez całe życie obydwaj musieliśmy się zmagać z ogromną samotnością. Ale on zawsze walczył tylko dla siebie. Nigdy na nikim nie polegał i dlatego uważałem, że jest naprawdę silny. Ale to było kiedyś. Naruto? Teraz wiem, że nie miałem racji. Prawdziwa siła to coś innego. Ktoś, kto nie walczy w obronie innych, nigdy jej nie posiądzie, choćby nie wiem, jak się starał. Masz kogoś, kto jest ci bardzo bliski? Kogokolwiek. Pamiętaj, gdy będziesz miał kogoś, na kim będzie ci zależało, wtedy łatwiej staniesz się naprawdę silny. Kiedyś będziesz silny. Na pewno. ogromną ilość czakry? Jak on to zrobił? Bez względu na wszystko... Obiecuję, że będę cię chronić. Wielocieniste klon Jutsu! Nieźle! Szacuneczek! Ojej, najmocniej przepraszam, że musiałeś tak długo czekać. Przygotuj się na jedno z najlepszych jutsu z mojego repertuaru. Co jest? Jak on wytworzył tak wiele klonów? Nie wierzę własnym oczom. To niesamowite. Jak on to zrobił? Świetnie, blondasku! Może będą z ciebie ludzie! Jak ci się to udało? Sasuke? Odpocznij sobie przez chwilkę. Zasłużyłeś. Resztą zajmie się Naruto Uzumaki. Jak on to zrobił? Uwaga! Zaczynam przedstawienie! Niewiarygodne. Czy to naprawdę Naruto? Do roboty! Prosto z podręcznika Technik Naruto! Mm -hmm. A tak, Moje Bo ciało jeszcze się nie zregenerowało. Muszę bronić się piaskiem. Naruto, nawałnica Uzumakiego! Technik Naruto! Ten... Bachor... Tym razem czekać na tysięcy Skąd ten dzieciak tak nagle ma tyle siły? Niebywałe. Momentami jest lepszy od Gary. Eee, skąd pochodzi ta jego siła? Nie ma mowy. Nie z nim. Absolutnie nie ma takiej możliwości, że przegram z kimś takim jak on! A -a -a! A -a! Uh! Co tu się dzieje? <słyska> A jednak, w końcu się pojawił. Całkowite przejęcie. A więc to jest ten potwór, który w nim siedział. Kto by pomyślał, że uda ci się wydobyć ze mnie mojego demora? Naruto! Moje ciało? Złożyłem całą czakrę na moje klony. Sakura... Nie! I... Inu... Tori... Saruo... Hitsui! Nadszedł twój koniec! Piaskowy pogrzeb! Chutsu przywołania! Przywołał go mając tak niewiele energii. Sakura! Przyrzekam cię chronić. Naruto Uzumaki. Udało ci się mnie rozdrażnić. Naruto, od kiedy potrafisz coś takiego Godziny spędzone na treningu w końcu procentują. To będzie łatwizna. Co tu się dzieje? Ha? To znowu ty! Co to ma znaczyć? Mów! Proszę, proszę. Siukaku, demon piasku. Mam propozycję. Powalczysz u mojego boku, królu ropu? Spadaj, mały. Co? Nie mam zamiaru zadzierać z kimś takim jak Shukaku. Nie jestem głupi. Chyba sobie żartujesz. Przecież mówiłeś, że będę mógł zostać twoim sługą. A pan powinien bronić swoich służących, mam rację? I czujesz tej odpowiedzialności? Rzeczywiście, kiedyś wspomniałem, że uczynię cię swoim sługą, ale nie podpisaliśmy jeszcze żadnej umowy, prawda? Nie, wygłupiaj się! Jestem jeszcze za młody, żeby podpisywać umowy! Co się z tobą dzieje? Nie bądź taki surowy, tatku! Daj szansę temu dzieciakowi i go wysłuchaj! Co? Tatku? A ty co tutaj robisz, gamakici? Wytłumacz się! Nudziło mi się, więc postanowiłem się rozerwać. Że co? Jesteście rodziną? Tato, ten wstrętny i obleśny potwór chciał mi zrobić krzywdę. Czy ja dobrze słyszę? Tak, ale na szczęście nasz przyjaciel mnie uratował. Odważnie stanął do pojedynku z tym potworem. Mówię ci, tato, ten dzieciak tylko wygląda na niezdarę. Co ty powiesz? Czym mianujecie moim sługom? Trzymaj się, pokażę ci na co stać, Twojego pana pozbędę się go. Ale najpierw zapłaci mi za to, co zrobił. Rozniosę go w drobny mak! Trzymaj się mocno, mały! Co powiesz na to?! Yeah! Wow. Super! Nie ma z nim żartów. Ledwie udało mi się go nieco skrócić. Jeśli szybko się z nim nie uporam, ten krajobraz może się trochę zmienić. Hej, szefie, mam prośbę! Nie idź w tym kierunku, bo możesz zdeptać Sakurę. Spróbuj zwabić go raczej gdzieś tam, dobra? Sakura? Jego dziewczyna, tato! Prawda? Muszę ją chronić. <śmiech> Interesujące! Jestem pod wrażeniem! Nieźle Naruto Uzumaki! A! Niedobrze! Gara. On naprawdę chce to zrobić! Muszę uciekać! Co to? Co on wyprawia? Demon opuszcza ciało Gary. Dziękuję wszystkim za wspaniałą zabawę. Teraz pokażę Wam prawdziwą moc, jaka dotychczas drzemała w piasku. Zmiany w jego oku to oznaki bezsenności. Dowód na to, że jego ciałem zapłatnął Szukaku. Bezsenności? Ten, którego ciało przejmie demon piasku, Shukaku, nigdy nie będzie mógł zaznać spokojnego snu. Jego strach będzie zbyt wielki. Jeśli jednak taka osoba zaśnie, Shukaku zacznie stopniowo wyniszczać jej psychikę. Do momentu, gdy z tej osoby pozostanie jedynie wrak. Nosiciel demona jest wiecznie niewyspany i dlatego bardzo często bywa nieobliczalny. Super. Dopóki osoba, w której mieszka demon, nie zaśnie, dopóty moc demona da się jeszcze kontrolować. Zagrożenie pojawi się wówczas, gdy taka osoba zaśnie. Senne Jutsu. Uah. Zasnął. Nie podoba mi się to szefie. Co się teraz stanie? Wykonanie sennego Jutsu jest równoznaczne z uwolnieniem demona Shukaku. Jeszcze jestem wolny! Nadciąga grabasz! Tak wygląda demon piasku? Całkiem rozrywkowe stworzenie! Nie! Zaczynamy! To będzie wasz ostatni spacer po lesie! Uważaj, skacze. Sztyl wiatru! Kule powietrza! STYL wody, wodne kule. No pięknie, miało dziś nie padać. Pierwszy raz widzę taki pojedynek. Pamiętaj, że wietam, jest Sakura. Zamknij się w końcu, przecież wiem. Kule do wietrza. Wodne kule! Żegnaj! Uważaj, szefie, jeszcze jedna kula! Ja! Tak, trafiony! Przyznaję, zabolało. Tym razem musiałeś użyć naprawdę sporej ilości czakry, mam rację? Nie. Obawiam się, że mogę nie przetrwać kolejnego tak potężnego ataku. Szefie, to co robimy? Mógłbyś na przykład spróbować obudzić tego delikwenta? Osłabiłbyś demona! A jak niby mam to zrobić? Wystrzel w niego parę serii Shuriken! Wodne kule! Podła. Teraz, Naruto! Hej szefie! Jeśli mam go trafić, to proponuję, byś się tak nie wiercił. Niestety nie mam pazurów ani rogów, którymi mógłbym zaatakować wroga! To co my teraz zrobimy? Wykonamy krótcu transformacji i zamienimy się w coś, co będzie bardzo groźne! Tylko, że nie jestem zbyt dobry w transformacjach. Ale damy radę. Za chwilę wykonasz odpowiednią kombinację pieczęci. Co? Chodzi mi o transformację łączoną. Dobra. Wyszaruj coś, co ma kły i pazury. Pomyślmy. Ee... Ruszamy! Hehehe, he he. zaczekaj! Kły i pazury! Kły i pazury! Ok, i pazury. Transformacja! Jutsu transformacji! <try> Przecież to...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 Nie obchodzi mnie twoja przeszłość. Co było minęło, dla mnie liczą się tylko moi przyjaciele. Przygotuj się wstręt na pokrako. Zakończmy to jeden na jednego. Wykończę cię jednym ciosem. Dość tej zabawy. To będzie ostatnie uderzenie, jakie poczujesz. Możesz być pewien. W następnym odcinku Poza Granicami Ciemności i Światła.